In eternity, will exist in eternity a więc jeśli dobrze pamiętam ostatnią rzeczą którą e, wspomnieliśmy było to że kościół będzie dalej istniał w wieczności And it was necessary that the holy spirit e, came on earth i to było e, ważne aby duch święty przyszedł na ziemię so the question is what is um, the work or the profession of the holy spirit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 Inną e, rzecz widzimy w pierwszym liście do Koryntian, szósty wiersz. And that is in verse 19. E, szósty rozdział, dziewiętnasty wiersz, pierwszy list do Koryntian. Didn't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is living in you?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 i to jest właściwością wszystkich wierzących w obecnych czasach. We don't find this by the in the Old nie znajdujemy czegoś takiego u wierzących w czasach Starego Testamentu. The Holy Spirit was never in them. Duch Święty nigdy stale w nich nie zamieszkiwał. Didn't live in, David in Abraham in Moses. Duch Święty nie mieszkał, nie przebywał stale w Dawidzie, Abrahamie He came upon them na na czas for a short time or for a special period. Na jakiś szczególny okres czasu. Um, he guided them prowadził in, ich in, in special situations. Konkretnych sytuacjach, But he didn't live in them. Ale on tak naprawdę w nich nie mieszkał. But that is typical for our time that the Holy Spirit is living in every believer.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 że Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedział. So A więc jednym z zadań Ducha Świętego jest to, aby nam wyjaśniać Pismo Święte.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 że on złoży świadectwo o mnie ostatnie zdanie z 26 wersetu. he To znaczy, że Duch Święty czyni uh, Pana Jezusa wielkim w naszych sercach. So if you read the Old mm, jeśli ktoś by czytał Stary Testament, oczywiście to nie jest tylko księga historyczna. to jest także księga Prorosza. Tam jest też bardzo wiele fragmentów które mówią proroczo o Panu Jezusie.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 że znajdziemy w każdej księdze starego testamentu coś o nim. But, um, um, for understanding this you need somebody who is you. Ale aby to zauważyć, uchwycić, zrozumieć, to potrzebujemy kogoś, kto by nas poprowadził. And jest another work of the Holy Spirit, of the Spirit of the Truth.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 Ponieważ znajdujemy tutaj e, opis tego, w jaki sposób Duch Święty działa w Zborze, w Kościele. to in, in, in chapter 12, verse 4. To jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, czwarty wiersz. Find that the Holy gave the gifts. Ponieważ tam czytamy, że Duch Święty dał dla Kościoła dary like brothers who are teachers, teacher, Na bracia, którzy potrafią nauczać, or evangelists, or shepherds, albo pasterze, or a lot of other gifts, I will speak about that tomorrow. Y, inne dary, o mam zamiar, y, mówić jutro. So that is also a question of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is acting in our personal life,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 But these are not only pictures, ale to nie są też tylko takie przedstawienia, obrazy. They are also in a second way an ident identification with the assembly. Ale też patrząc z drugiej strony jest to to e, coś co jest właściwe dla zgromadzenia. Identification, And what is it in polski? Oh. Yeah, Okej. Okay.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 Body, on the, on, on the body of Christ, so that, so that the body is a picture of the assembly. A więc najpierw mamy to przed oczyma ten, to przedstawienie Zboru Pańskiego jako ciała. The important words we find in Efezians 4. Wiersz, który jest istotny w tym temacie, to jest list do Efezian, czwarty rozdział. In verse 4, czwarty rozdział 4ty.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 A więc w dzisiejszych czasach nie widzimy tej cudownej jedności. Ale Bóg to widzi. I znajdujemy to właśnie w tym obrazie jednego ciała. To jest ta jedność, którą Bóg miał czy ma w swoim sercu. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest nasz zbór.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 Zraz wyobraź sobie, że przeniesiemy to na zgromadzenie lub kościół Boży. Und es gäbe do nur Lehrer, die das Wort Gottes auslegen. I zgodnie z tym obrazem w tym ciele duchowym albo kościele Bożym byłoby tylko byliby tylko nauczyciele, którzy e, wykładają słowo. Würde nicht funktionieren. Też i to by nie funkcjonieren. Das i to nicht daßowało. Wo sind die Evangelisten, die Ungläubige zum Glauben führen und hinzutun?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 Więc oznacza to, że w zgromadzeniu Bożym wszystko co czynimy, myślimy, robimy, ma wskazywać i być zgodne z chwałą Bożą. Davon spricht auch dieses Haus und dieser Tempel i dlatego ten dom o tym mówi. Wy müssen noch einen Psalm aufschlagen Psalm 93, ale do tego otwórzmy jeszcze kolejny Psalm 93. In Psalm 93 lesen wir in Vers 5 i tam w piątym wierszu czytamy, w deinem haus geziemt heiligkeit panie lub ozdobą domu twego panie jest świętość przez czasy heiligkeit jest nie das gleiche wie herrlichkeit teraz mamy inną cechę opisującą ten dom to jest coś innego jak chwała świętość Unser Herr, nicht nur seinen Gott und Vater, vollkommen geehrt und verherrlicht auf dieser Erde. I ta ceka wskazuje na Pana Jezusa, który nie tylko uwielbił swojego Boga, żyjąc na tej ziemi. Er auch vollkommen heilig. Ale wskazuje też na to, że On w czasie swojego życia i w sposobie swoim postępowaniu był zupełnie święty, czysty, bezgrzeszny. Getrennt von Sünde. To znaczy oddzielony od grzechu. Das wird im Neuen Testament dreimal bezeugt.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 Einem house ich jeder lassen, er Jeśli znajdujemy się w jakimkolwiek domu, to nie możemy sobie czynić co nam się podoba. <grych> Kto ma dzieci, oder wer mit seinen Eltern zusammen in einem Haus dzieci z nas lub sam był dzieckiem rodziców swoich i żył z nimi w jednym domu, der weiß, es dort gibt. Dobrze wie, że w takim domu były, krótko mówiąc, zasady. Kann ich jeder tun und lassen, was er will. Nie mogłeś sobie robić co ci się podobało.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 Du findest bei dem Bild desleibes auch nicht die Seite der Liebe. Jeśli oglądalibyśmy tylko ten obraz ciała, to nigdy byśmy nie zrozumieli, co to jest miłość w Domu Boże.. Wir lieben ja nicht in dem Sinne, was weiß ich, unsere Zähne. Bo przecież patrząc na ten obraz ciała nie miłujemy nasze powiedzmy palce. Und auch bei der Seite mit dem Haus und dem Tempel finden wir nicht die Seite der Liebe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 Ta relacja jest nam tu właśnie w liście do Efesion przedstawiona. I myślę, że nie ma większej miłości jak tej tu opisanej. Mianowicie tej miłości, która dała swoje życie za kogoś innego. Weißtu, de Galata brief sagt, do mówi tak.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 to das heißt, der Gott seine Sünden bekannt to znaczy takim, który wyznał szczerze Bogu swoje grzechy. Christus. Taki doświadcza właśnie tą miłość Bożą. Und es gibt keine größere Liebe, I większej miłości nie ma. To takiej, że Chrystus umarł za grzesznych ludzi na krzyżu. Dobrowolnie. To była bardzo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 nie wie du das bei deinem nachbarn findest? nie mówi bóg, że masz miłować swoją żonę tak jak to czyni twój sąsiad? oder bei dem und dem gläubigen, lupten wierzący, sondern wie christus die versammlung geliebt hat. nie, ale masz umiłować tak jak chrystus umiłował zgromadzenie. to jest ernste ermahnung. to jest bardzo poważne ostrzeżenie. das sagt gott nicht zu den frauen, das sagt gott zu den männern. bóg tego nie mówił do żon. mówił to do mężów. Dlaczego? Bo, punkty, Dlaczego? Bo Bóg do każdego z nas wymienia te punkty, które nam sprawiają najwięcej trudności. Więc z jednej strony widzimy tę wspaniałą miłość Chrystusową skierowaną do zgromadzenia der sich selbst für sie hingegeben hat, der sam siebie za nią wydał. Und dann heißt es ganz am Anfang. An samym początku czytamy: "O, wy mężowie, lubcie małżonki wasze." tak właśnie wy mężowie, proszę, miłujcie wasze wasze żony. To jest bardzo poważny punkt. Bardzo poważny to aspekt. W Objawieniu 21, jeszcze przeczytamy z Księgi Objawienia 21:1 rozdziału. Da haben wir dann tatsächlich die Seite, dass der Ausdruck Braut und Frau vorkommen. Wo wir das Wort, das Wörter, oblubienica, znajdują się w Vers 2, 2 Wierszu. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.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 Und die wird es tatsächlich geben. i ten ślub rzeczywiście będzie miał miejsce. Aber nicht hier auf dieser Erde. Ale nie, już nie na tej ziemi. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy doświadczyli jeszcze to, o czym przed chwilą mówiłem, die der mianowicie to, że Pan Jezus weźmie nas z tej ziemi i pochwyci, porwie nas do nieba. Euch vielleicht noch. Może jeszcze przypominacie sobie te słowa? Das ist dieser Moment, der in der Zukunft sein wird. Jest to to wydarzenie, które leży jeszcze w przyszłości. In einem Zeitraum, der so kurz ist, dass der unteilbar ist. W momencie, który jest tak krótki, że nie da się go nawet podzielić czasowo już. Kann się sich gar nicht vorstellen. W oka mgnieniu, nie do wyobrażenia. Wo Gott zuerst alle noch einmal alle toten in Christus lebendig macht. W w jednej chwili wszystkich umarłych wierzących jednym momentalnie wzmudzi sumary. Sie bekommen den Auferstehungsleib. Natychmiastowo otrzymają. Alle e, zu dem neue ciało, alle zu diesem Zeitpunkt lebenden Gläubigen bekommen auch den Auferstehungsleib. Afsch ist in dem Momente żyjący wierzący na tej ziemi też otrzymują nowe ciało. Oder möchte jemand in Ewigkeit seinen schwachen kranken Leib besitzen?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 zstąpienia Ducha Świętego na tą ziemię, aż do tego momentu właśnie porwania, pochwycenia należą do tej oblubienicy. Są tą oblubienicą tego waranka. A po tym wydarzeniu tego wzięcia wierzących do nieba na tą ziemię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 Und das ist in Offenbarung 21 Vers 9, I o tym czytaliśmy właśnie w 21. rozdziale Księgi Pewnienia w 9. wierszu. Und der heißt es dort komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Vor 2. chodz, pokażę ci ogrobienice małżonkę baranka. Dann haben wir dort die Braut und die Frau des Lammes.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 Miłość Jezusa Chrystusa dzisiaj jest tak samo wielka i mocna, jak wtedy, kiedy umarł za na krzyżu. Und auch in Ewigkeit wird sie noch gleich sein. Ale też i w przyszłości ta miłość będzie taka sama. Ale też i piękność tej obudynicy się nie zmieniła. Wir verändern uns im Laufe der Zeit. My zewnętrznie w przedbieg czasu zmieniamy się i z pewnością tracimy tu i tam coś z naszej piękności ale fall tam tak nie będzie verliert nichts an schönheit in den augen ta obwinica, ona nie straci nic z swojej piękności w oczach Chrystusa. Und das sind diese drei tak wzniosłe obrazy, które w Biblii wskazują na zgromadzenie Boże. Dlaczego? Bo to zgromadzenie równocześnie jest ciałem Chrystusa oblubienicą i domem jego. Gut, dann will ich an der Stelle muss ich an der Stelle aufhören, denn da das muss und das war jetzt die praktische Seite, sehen wir dann so Gott will morgen. I tą tronę tak bardziej praktyczną będziemy rozważali to. jutro, jeśli pan da. Sfindet an einem anderen Ort statt, kannst du vielleicht gleich noch irgendwas zu sagen? To będzie e, jutro na innym miejscu, ale spieszę to zaraz wyjaśnić.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 Jeśli pod numerem 198. W jeszcze gdzieś marząc na tak, tak? 198. Czytaj święte słowo Boże. Czydaj się!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 Ktoś ma jakieś pytania, bo nasz zacny gość jest ciągle bardzo chętny do odpowiedzi.